Kapliczka to kółko z krzyżykiem, ale co znaczy ten następny znak? Może kąt prosty, bąknął Mateusz. Skręt drogi o 90 stopni. Moim zdaniem to jest po prostu duże drukowane L, powiedziałem. Podobne L jest na samochodach do nauk jazdy, oznajmił atleta z taką miną, jakby co najmniej odkrył Amerykę. Bystro zauważyłeś, zgasił go syfon, ale to bez sensu w tym wypadku. – Mam! – wykrzyknął Mateusz. – L to rzymska cyfra i oznacza pięćdziesiąt. – Chyba tak – rzekłem podniecony. – L to pięćdziesiąt metrów. E, – Raczej kroków – poprawił Mateusz. – Ale co to jest SE? – Jak to co? – To znaczy South East po angielsku. Bernard popisał się erudycją. – Te litery to kierunek. Takie same są na moim kompasie. – Masz kompas? – Zdziwiłem się. – Brawo! – – Nigdzie nie ruszam się bez kompasu – oznajmił kulturysta i pokazał nam przypięty do pasa instrument. – Zobaczcie, SE znaczy południowy wschód, bo south po angielsku południa, a east to po angielsku wschód. – Nieźle – pochwalił Syfon. – Tym razem trafiłeś w dziesiątkę. – Zatem idziemy od kapliczki 50 metrów na południowy wschód aż do dębu. – Podpowiedziałem. – Tam jest narysowany dębowy liść. Na pewno oznacza jakiś duży, rzucający się w oczy dąb. – No proszę, jak świetnie nam idzie – ucieszył się Mateusz. – Sprawdźmy teraz, jak to wygląda w terenie. – Zawróciliśmy śpiesznie do kapliczki i wzięliśmy kierunek SE – po 50 metrach ku naszej radości znaleźliśmy się rzeczywiście pod starym, rosochatym dębem, a więc jak dotąd odczytaliśmy nasz rebus bezbłędnie. Dalej poszło nam już całkiem łatwo. Było oczywiste, że litery C i to także cyfry rzymskie i oznaczają po prostu 101 metrów od dębu, a litera E po strzałce wskazuje kierunek wschodni. Trochę kłopotów sprawił nam rysunek skrzyżowanych kości. Myśleliśmy, że to symbol grobu albo jakichś walających się zwierzęcych gnatów, a tymczasem okazało się, że chodziło o słup trakcji wysokiego napięcia, na którym, jako znak ostrzegawczy, namalowano trupią czaszkę i piszczele. Nasze podniecenie rosło. Czuliśmy, że szybko zbliżamy się do celu wyprawy. Punkt X i skarb powinny być tuż, tuż. Lecz wtedy właśnie zaczęły się prawdziwe problemy. Utknęliśmy paskudnie przy tej liczbie. Trzy czternaście. Co u licha mogła oznaczać? 3 metry i czternaście centymetrów? Nie bardzo nam się chciało wierzyć, żeby ktoś odmierzył tę odległość w centymetrach. I te dwie dziwne litery. A, CI. Żaden wyraz w języku polskim nie zaczyna się na A. To raczej jakaś końcówka. A potem ten krzyżyk i zero? Czy to znów jakaś kapliczka? Może święta figura? A może to matematyczny znak plus? Dodać zero? E, nie wiadomo, czy to jest zero, czy też po prostu litera O. Róż makówką Bernard, popędzał dużego brata Mateusz. Liczba 3,14 powinna ci coś mówić. Nic mi nie mówi. — Przecież kończysz liceum i zdajesz maturę. Musisz w końcu coś wiedzieć. — Wiem, że nic nie wiem — jęknął maturzysta-kulturysta. — To znaczy, że na pewno tej liczby nie mam w głowie. — A może masz ją na skórze? — zauważył zdesperowany Mateusz. — Kazałeś sobie przecież kolegom zapisać różne liczby i wzory na ręce. — Wątpię, czy coś odczytacie. Oni mi to zapisali już ponad miesiąc temu. – A ja od tego czasu myłem się chyba pięć razy, a raz nawet kąpałem. Zatkała nas taka dbałość młodego człowieka o higienę. – Może jednak, mimo tak częstego mycia, coś ci zostało z tych cennych zapisków – wysapał po chwili syfon. – Gdybyś zechciał pokazać nam rączkę... Kickboxer krzywiąc się, niechętnie podciągnął rękaw. Przez dobre pięć minut skrupulatnie badaliśmy mu rękę od łokcia do dłoni, włącznie. Wreszcie syfon odetchnął z wyraźną ulgą. Chyba coś znalazłem. Wyglądało to tak. N równa się 3,14. Dziwny znak, mruknąłem, podobny do stołeczka albo ławki. Tam nad nim jest dopisane pi... Zauważył Mateusz. Bernard, musisz to chyba wiedzieć. Co to jest pi? Pi? Pipi? Y, Pipi pi? Y, pi, Langström Zainteresował się kickbokser, zdradzając znajomość literatury szwedzkiej. Czy y, chodzi o fizję pończoszankę? O żadną fizję, tylko o pi. Pi, zapiszczał kulturysta sztangista, krzywiąc się boleśnie, jakby go bolał ząb. To pewnie ta piekielna grecka litera ze wzoru do obliczania obwodu koła. Ci straszni faceci od Matmy uwielbiają greckie litery. Alfa, beta, gamma, mruczy kocia mama. Nie wygłupiaj się, Bernard. Daj pomyśleć, zmarszczył czoło syfon. Jeśli 3,14 to jest pi, to fajnie się składa, wykrzyknął podniecony. Co dalej jest w rebusie? Jest ęć. No właśnie, więc gdy do pi dołączymy ęć, to otrzymamy 5. Wymamorzałem zaskoczony. To nie wszystko. Tam jeszcze dalej jest ten znak plus i zero. Dodanie zera niczego nie zmienia, zauważyłem. Tak, jeśli zero traktuje się jako liczbę, ale jeśli tu chodzi nie o liczbę, lecz o cyfrę, Wtedy dołączenie cyfry 0 do cyfry 5 utworzy nam liczbę 50. Czyli od słupa wysokiego napięcia trzeba iść 50 metrów na południe do miejsca, gdzie rośnie Bóg, powiedziałem. I znajdziemy się w punkcie X, dodał rozradowany Mateusz. Dokładnie tak, rzekł Syfon. Skarb powinien być zakopany pod tym Bukiem. Kierując się znakami na rysunku, już bez kłopotów osiągnęliśmy punkt X. Trudno go było przeoczyć. Wśród rudych, rachitycznych, wydmowych sosen rzucał się w oczy popielaty, gładki pień wielkiego buka o mocarnych, charakterystycznych konarach. Przypominały wykręcone w męce ramiona Olbrzyma. Detektor bezbłędnie wskazał miejsce. Już za pierwszym wbiciem łopaty w piaszczystą glebę rozległ się przyjemny, miły naszemu uchu metaliczny dźwięk. Chwilę potem wyciągnęliśmy tajemniczy, bardzo wąski, a za to długi, chyba na metr, przedmiot okręcony w gazety o znajomym tytule – Życie Warszawy. Nie bardzo nam się to podobało. Czy to możliwe, żeby skarb zawinięty był byle jak w zwykłą gazetę, jak jakaś marchewka, rabarbar czy szpinak albo śledź? W dodatku ta gazeta wyglądała prawie jak nowa, nawet nie zdążyła jeszcze zbutwieć. Z niepokojem zdarliśmy opakowanie i zastygliśmy z wrażenia. To była szabla ale dość niezwykła. Miała głowicę rękojeści w kształcie orła ze srebra wysadzaną kolorowymi, czerwonymi, zielonymi kamykami. Czyżby to były prawdziwe rubiny i szmaragdy? Zagłoba taką nosił, odezwał się mały Bartuś. Widziałem w jednej książce. Taka szabla nazywa się Karabela. Ona musi być bardzo stara. Syfon pokręcił głową. Coś mi się tu wciąż nie podoba. Patrzcie, przy rękojeści, dynda mała tekturka i jakby metka, zauważyłem. Przyjrzeliśmy się jej dokładnie. Był na niej dość wyraźny napis. Muzeum Regionalne w Hermanowie Augustowskim. Numer inwentarza 133. Karabela z XVI wieku, zwana karabelą pocieły. Przykra sprawa, panowie. Chrząknął syfon. Obawiam się, że to, co znaleźliśmy, to nie skarb, ale łup. Łup? Złodziejski. Karabela została skradziona z muzeum i tu ukryta. Nawet powiem wam kiedy. Spójrzcie na datę gazety, w którą ją owinięto. To życie Warszawy z 17 października zeszłego roku. No, i Jeśli została skradziona, to trzeba ją będzie oddać, zauważył markotnie Mateusz. Trochę zrzedły nam miny. Nie będę ukrywał, wszyscy liczyliśmy po cichu, że podreperujemy się finansowo dzięki temu odkryciu. Jeszcze tego samego dnia zawieźliśmy naszą zdobycz do muzeum w Hermanowie. Jego kustosz zaniemówił z wrażenia, gdy rozwinęliśmy tajemniczy pakunek i błysnęliśmy mu przed nosem karabelą. Już był zwątpił, czy kiedykolwiek odzyska wspaniały eksponat. Opowiedzieliśmy zwięźle, w jaki sposób karabela znalazła się w naszych rękach. Związani danym Adamowi słowem, zachowaliśmy dyskrecję co do mapy i wyjaśniliśmy Kustoszowi, że kupiliśmy ją od nieznanego chłopca pod pocztą w Kaniówce. Z kolei od Kustosza dowiedzieliśmy się interesujących szczegółów dotyczących karabeli.